Reakcja z tej strony przeciw romantyzmowi politycznemu nie jest jedyną. Idzie ona jednocześnie ze strony żywiołów konserwatywnych, od arystokracji i wielkiej szlachty, której znaczna część zawsze polityce powstań była przeciwną, która szukała dostępu do dworów trzech państw i wśród której wielu zwolenników liczyła polityka Margrabiego Wielopolskiego, zakończona klęską na skutek wybuchu powstania. Te sfery nie wyrzekają się polityki, ale chcą ją prowadzić przez pozyskanie zaufania korony i zdobycie tą drogą pozycji dla Polaków w obcym państwie lub przynajmniej złagodzenie ciężkiego ich losu. Szersze pole dla tej polityki otwarło się niebawem w Austrii, gdzie Polacy złożyli deklarację uczuć lojalnych dla monarchy i zostali w parlamencie stronnictwem rządowym. Takiej ich polityce sprzyjały nie tylko warunki zewnętrzne, głębokie przekształcenia w państwie po klęsce 1866 roku, w pewnej mierze widoki polityki austriackiej, zanim ta, skierowawszy się na Bałkany i związawszy się z Prusami, nie wykreśliła kwestii polskiej ze swych rachub. Ale także i wewnętrzne warunki kraju. Galicja, jako najbardziej ze wszystkich ziem polskich upośledzona kulturalnie i przez politykę meternichowską zniszczona ekonomicznie, znajdowała się w stanie wielkiego zacofania społecznego, przy którym niepodzielnie panującym w społeczeństwie żywiołem była arystokracja i wielka szlachta. Skutkiem tego możliwe tam było zorganizowanie polityki par excellence arystokratycznej, nie ulegającej naciskowi szerszych mas społeczeństwa, niezmuszonej do liczenia się z ich potrzebami i ich aspiracjami, widzącej swe oparcie w koronie i rządzie. Wyraziła się ona najsilniej w tzw. stronnictwie krakowskim, które otrzymało popularną nazwę Stańczyków. Między tą polityką a rządem austriackim wytworzył się na długi czas stosunek oparty na wzajemnej wymianie usług. Rząd, mający poważne trudności wewnętrzne, korzystał z poparcia Polaków w parlamencie i nawzajem popierał politykę szlachecko-konserwatywną w kraju, którego zarząd oddał w ręce jej przedstawicieli. Nie spotykała ta polityka poważnych przeszkód ze strony innych żywiołów społeczeństwa polskiego w Galicji ze względu na ich słabość liczebną i kulturalną, tym bardziej, że wielkim jej atutem było przyznanie Polakom przez Austrię samorządu krajowego i swobód narodowych. Próby tej polityki arystokratycznej, którą nazwano ugodową, zjawiły się w roku 1890 w Prusiech. Do tego czasu Polacy byli tam zmuszeni walczyć z bezwzględnie antypolską polityką rządu. W parlamencie, a zwłaszcza w Sejmie Pruskim, gdzie rząd Bismarka rozporządzał olbrzymią większością, odbiciem tej walki było opozycyjne stanowisko posłów polskich protestujących przeciw gwałtom i powołujących się na niedotrzymane zobowiązania królów pruskich. Gdy wszakże rząd pruski wobec widoków konfliktu z Rosją złagodził nieco nacisk germanizacyjny na poznańskie, a cesarz Wilhelm II zastosował do przywódców polskich swą stałą metodę wpływu osobistego, usiłowano ze strony polskiej zorganizować politykę ugodową, która, dając poparcie rządowi w parlamencie, miałaby za skutek życzliwe z jego strony traktowanie Polaków i ich potrzeb narodowych. Próby te, uwieńczone na razie pewnym powodzeniem, że przypomnijmy głosowanie Polaków za kredytami marynarki w roku 1893, wkrótce zbankrutowały. Nie było do nich ani silnej podstawy w samym społeczeństwie polskim dzielnicy pruskiej, w którym rosnące w siłę i w narodowej walce zaprawione żywioły demokratyczne stawiały polityce dworskiej zacięty opór, ani też w warunkach zewnętrznych Germanizacja bowiem ziem polskich jest zbyt żywotnym interesem polityki pruskiej. I po złagodzeniu antagonizmu niemiecko-rosyjskiego rząd pruski skorzystał z pierwszego pozoru, żeby jej środki na nowo zaostrzyć do granic nieznanych za czasów Bismarcka. To też w stanowisku Polaków do rządu pruskiego Pozostało wkrótce jedyne przykre wspomnienie paroletniego flirtu. W tym samym roku, w 1894, w którym ten flirt został przez rząd pruski otwarcie zerwany, przy czym za powód użyto mowy głównego ugodowca poznańskiego, pana Kościelskiego, na wystawie lwowskiej, w której tenże podkreślił łączność Polaków wszystkich trzech dzielnic. Pierwsze kroki w kierunku zorganizowania tego rodzaju polityki w stosunku do rządu rosyjskiego robi Królestwo Polskie. Powód do nich daje wstąpienie na tron cesarza Mikołaja II. Delegacja polska składa wieniec na grobie Aleksandra III. Generał gubernatorowie hrabia Szuwałow i jego następca, książę Imeretyński, spotykają się z dowodami sympatii ze strony arystokracji polskiej dla pary cesarskiej odwiedzającej Warszawę w roku 1897. Zorganizowano entuzjastyczne przyjęcie, a na upamiętnienie jej pobytu Zebrano w Polsce milion rubli na cel, który wskaże monarcha. Cesarz Mikołaj II przeznaczył ten fundusz na założenie Szkoły Politechnicznej w Warszawie. Przez trzy lata, od 1894 do 1897, na skutek energicznej agitacji organizatorów pojednania i względnie dyplomatycznego postępowania dwóch wspomnianych zarządców kraju, którzy unikali wystąpień prowokacyjnych, a ostatni nawet uzyskał z Petersburga pozwolenie na pomnik Mickiewicza w Warszawie. Zdawało się, że ta polityka będzie uwieczniona rezultatami i że stanie się panującą. Główne nadzieje pokładano na pobyt monarchy w Warszawie, oczekując, że na gorące przyjęcie odpowie jakimś aktem przynoszącym ulgi Polakom. Nadzieje były tak wielkie, że w świecie urzędników rosyjskich w Polsce zapanowała obawa o przyszłość. Cesarz wszakże zachował się zimno a nazajutrz po jego wyjeździe obawy urzędników zostały uspokojone cyrkularzem księcia i przypominającym im że z publicznością polską nie mają rozmawiać inaczej jak po rosyjsku opinii zbałamuconej pogłoskami o najlepszych zamiarach petersburskiego rządu za nowego panowania Otworzyły się oczy. Złudzenia prysły. I polityka ugodowa otrzymała cios śmiertelny. Otrzymała go z tej strony, do której wyciągała rękę. W następstwie generał gubernatorem mianowano generała Czertkowa, który całym swym postępowaniem składał jawne dowody nienawiści do Polaków. Stronnictwo ugodowe, znajdujące główne oparcie w arystokracji i zbliżonych do niej kołach, głównie większych posiadaczy ziemskich, nie ustaje w agitacji, ale początkowy opór większości społeczeństwa przeciw jego polityce zamienia się stopniowo w ogólną niechęć. Korzystając z ustroju państwowego, niedopuszczającego wolnego ścierania się przeciwnych opinii i przez to ujawnienia właściwej siły kierunków politycznych, utrzymuje ono jeszcze przez kilka lat pozory wpływu i na tym ustroju, w którym wszelkie sprawy załatwiano drogą pokątnych wpływów urządu, buduje swe nadzieje. Ale gdy zainaugurowano w Rosji parlamentaryzm, gdy na jaw wystąpiły właściwe siły polityczne społeczeństwa, okazało się, że nie ma ono poważnego gruntu w kraju. Z pierwszych zaraz wyborów do Dumy nie wyszedł ani jeden jego zwolennik.